I jeżeli mi nie wychodzi to gotowanie, no to to musi być wina czegoś innego, bądź kogoś innego. I ponieważ to coś bądź ktoś jest przyczyną tego, że to nie działa, ja będę starał się wymyślić jakąś nową formułę na to. Na przykład będę miał ogień, później wrzucę na to ziemniaki i na górę jeszcze położę patelnię. I potem dorobię do tego filozofię, że jeżeli położy się patelnię na ziemniaka, to tak naprawdę to ciepło tam w środku pracuje i tak naprawdę piecze tego ziemniaka. Right? Right up Później będą różnego rodzaju szkoły, które będą mówiły o tym, czy patelnia powinna być dnem do góry, czy dnem do dołu. Right? W którą stronę jest rączka od tej patelni. I tak naprawdę można byłoby wymyślić róż, różne inne rzeczy na ten temat, a tak po prostu trzeba się nauczyć gotować. So, in other words, a to the any and Czyli innymi słowy tak naprawdę jest nauka, która stoi za każdą interakcją pomiędzy jedną, Żywą istotą i drugą żywą istotą. Right? Czyli jedną istotą i drugą istotą, niezależnie, czy to jest żywa, czy nieżywa. To right? jest jakaś nauka. I teraz pierwotnie ta nauka podchodzi od Najwyższego Boga because he from him come the expansion of his energies so his energies then are going to have a similar nature like him I wszystkie jego energie będą miały podobną naturę jak on sam sense just like the example is given if you have clay and you make a pot from the clay the pot's going to have a similar nature to the clay tak jak jest podany przykład, że jeżeli weźmiemy glinę, z której ulepimy garnek, to garnek będzie miał podobne cechy, też cechy gliny, z której powstał. Czyli garnek gliniany jest transformacją gliny. Więc tym właśnie są wszystkie rzeczy tak naprawdę. Jest to transformacja. Ale jego nature natura pochodzi od ale oryginalna natura tych przedmiotów, czy tych energii pochodzi od kryzysu. Tylko jego energię się przemieniają, transformują. He is the basis of that ale on jest podstawą tej transformacji. So that's the I to jest nauka. That's your art. I teraz wewnątrz tej nauki to jak konkretnie będziemy podchodzili do danej sytuacji, jak w niej się zachowywać, to jest sztuka. No, więc mamy sztukę i mamy wiedzę, ale jaki jest ostateczny cel i tej wiedzy i sztuki, nauki i sztuki? Chodzi o związek, bo mając facility, chyba że związek, jaki jest punkt? Ponieważ mając jakiekolwiek możliwości, jeżeli on, te możliwości nie dają nam szansy na e, jakiś związek, to jaki jest to ma sens? Na przykład, jeżeli mamy pieniądze i te pieniądze nie poprawiają w żaden sposób, nie wiem, naszego samochodu czy naszego domu, to jaki jest sens mieć pieniądze? Ale ktoś może powiedzieć, nie, ja potrzebuję tych rzeczy po to, żeby mógł zarabiać pieniądze. Ale po co zarabiać pieniądze? O, no bo przecież trzeba żyć. Więc po co żyjesz? Żeby zarabiać. Więc to jest taki współczesny świat korporacji. Ponieważ tak długo jak korporacje, w takim obszarze jak korporacje są zainteresowane, twoje życie jest tak warte, jak zarabiasz. Oczywiście dostaniesz też jakieś pieniądze po to, żeby móc być zainspirowanym, za, za za, z entuzjazmem wykonywać pracę. Więc kariera to nie jest życie. Życie jest czymś zupełnie innym niż kariera. Kariera może wspierać życie. Czy jest takie powiedzenie jak po polsku? Get a life. <sum> <sum> get a life. Mm, jest takie powiedzenie, które mówi po prostu zdobądź życie, tak? zajmij się życiem. Mówi się to osobom, takie jest powiedzenie w Ameryce, w Ameryce get a life. I to się mówi osobom, które tak po prostu lawirują w życiu, nie wiedzą, nie mają żadnego konkretnego celu. Mówi się im, żeby spoważnili. Dlatego mówi się get a life, zdobądź jakieś życie. W other words, jest więcej niż facility. Innymi słowy, tak naprawdę życie to jest coś więcej niż tylko te e, dogodności, które mamy. Okay. So. In this then you're going to have knowledge. I w tym wszystkim jest też wiedza. I wiedzę można zastosować. I ta wiedza, która jest zastosowana, będzie używana w interakcjach. Innymi słowy, wiedza i umiejętności są ważne. Ale tylko do tego stopnia, w którym wspierają związki, interakcje. Kiedy mówimy tutaj, używamy słowa związek, mamy właśnie na myśli interakcje pomiędzy jakimiś osobami, przedmiotami, które wywołują pozytywne odczucia. I by pozytywne, tutaj mówimy progresywne. I pozytywne mamy na myśli progresywne, rozwijające się. One's developing, one's God -conscious. Czyli, że ktoś się rozwija i staje się bardziej świadomym Boga. Does sense? Czy ma to sens? Yeah. So, that comes from Więc ta nauka, ona pochodzi od Kryszny. Więc so, just as the transformations of his energies, how those transforms the situations and all that. Więc wszystkie te elementy i energie i jak one między sobą współgrają, to wszystko pochodzi od Kryszny. I doświadczenia i związki, które między nimi zachodzą, również pochodzą od Kryszny. Więc takie naturalne, pierwotne formy związków są odnajdywane, można je odnaleźć w świecie duchowym pomiędzy Kryszną i Jego Wielbicielami. I te związki są oparte o takie bardzo głębokie uczucia. because tutaj, dealing with z you're dealing z reality. This affection is on the transcendental platform. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju związkiem, to te, taka miłość wtedy, taka realna miłość jest prawdziwa. So, we see that the five main with I wtedy możemy dostrzec, że jest pięć głównych rodzajów związków z Kryszną. Right, so you have the The, uh, the platform of neutrality or appreciation. Więc taki jest poziom takiej neutralności, czyli po prostu takiego docenienia go. Who, Później jest taki związek, kiedy widzi się kogoś jako naszego takiego prze, przełożonego. Right, so ktoś, ktoś jest z wyższą rangą niższą rangą senior junior. Then you have those who are friends, so it's like equal. Później jest poziom, który jesteśmy przyjaciółmi, czyli jesteśmy na równej platformie. Jest też kolejny poziom, na którym chodzi o rodzicielstwo i w tym momencie też znowu ta relacja jest taka bardziej senior junior, ale jest bardziej intymna i pojawia się taki element przypadkowości. It will be the and is I nawet, jeżeli pojawia się taki formalny pułap, to tak naprawdę ta bliskość i intymność jest o wiele większa. Right? The <coughs> I na samym końcu jest taki związek miłosny. Right? So then, how all these relationships work, the natural interaction between the various devotees, then that's all defined in, within Krishna's pastimes. I jak te wszystkie relacje działają, jak one między sobą e, funkcjonują, one, to wszystko jest opisane w rozrywkach Kryszny. And then this is into the world. I to później jest w pewnym stopniu odbijane na świat materialny. Więc mamy Krysznę i jego towarzyszy i chodzi w tym świecie o miłosne wymiany pomiędzy kryszną i jego Wielbicielami. i tak to ładnie wygląda właśnie w świecie duchowym a w tym odbiciu czyli w świecie materialnym Żywa istota chce być w tym centralnym punkcie. Więc tak naprawdę wszystkie te same koncepcje, które są w świecie duchowym, odbijają się w jakiś sposób w świecie materialnym. Różnica jest tylko taka, czy trudność jest taka, że w świecie materialnym zamiast Boga stawiać w centrum, stawiamy siebie w centrum. Więc tam jest tak, że jest jeden Bóg i jest cała masa różnych innych żywych istot. I to działa bardzo dobrze. Świla Prabhupada daje taki przykład, że jeżeli weźmiemy płatek i wrzucimy go do małego jeziorka, kamień, to create i to wtedy to wrzucenie spowoduje, że będą pojawiały się takie koła, które będą rozszerzały się tak długo, że jak jest duża ta, ten zbiornik wodny. I one się nie zderzają ze sobą. Because for all of them, no matter which circle is there, the central point is the center of all those circles. I dzieje się tak dlatego, że dla każdego koła kolejnego, które powstaje, dla każdego z tych kół środek jest w tym samym centralnym punkcie. Więc Kryszna jest centralnym punktem wszystkich relacji. Więc wszystkie związki, relacje mogą funkcjonować bardzo dobrze, ponieważ Kryszna jest w centrum. I problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy to odbijamy na świat materialny. Mimo że wszystkie formy wygląd wszystkiego ma bardzo podobne cechy do tego, co się dzieje w świecie duchowym i podobne ma też funkcje. The difficulty comes up no one singular central point to trudność pojawia się w tym, że nie ma jednego centralnego punktu. Ponieważ każda żywa istota myśli, ja jestem Bogiem. I wszystkie inne żywe istoty powinny tak naprawdę być skupione wokół mnie. Więc right? so i przykład jest ten podobny, że jeżeli weźmiemy całą garść kamieni i wrzucimy to do jakiegoś jeziorka. To tak naprawdę wszystkie kamienie, które uderzą w wodę, spowodują, że powstaną nowe koła i te koła będą się tak przecinać i to nie będzie takie gładkie i przyjemne. The science of the relationships, Więc nawet jeżeli zrozumiemy, jaka jest nauka związków, jesteśmy w stanie tą naukę też zastosować, to nawet związki mogą całkiem nieźle sobie radzić. Means, means the mechanics of it. Czyli tam pod względem mechanicznym. Ale nie ale nadal nie będziemy mieli z tego związku satysfakcji, ponieważ Kryszna nie będzie w centrum tej relacji. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wszystkie te mechaniczne elementy związane z funkcjonowaniem związków mają wspierać ten model, który jest oryginalnie. To ma czy to ma sens? Więc w świecie duchowym mamy do czynienia z żywymi istotami i z Bogiem. Więc jest naturalny związek. Więc jak to odbijemy na świat materialny, to mamy podobnego rodzaju interakcje, ale nie mamy tego Boga w centrum. Ponieważ w świecie duchowym działania, które się wykonuje, nie są tak naprawdę rozróżniane na jakieś działania i działania, które sprawiają przyjemność Panu. wszystkie wszystkie wszystkie rezultaty są tylko, więc cała wiedza, wszystkie rezultaty, jakiekolwiek działania, one wszystkie tam są po to, żeby uszczęśliwić Krysznę. Więc ta wiedza o związkach jest używana, ale jej jedyna wartość jest w tym, że ona zadawala Krysznę. Czy ma to sens? Ale w tym materialnym świecie, ponieważ to my staramy się być Kryszną, to musimy to analizować i spojrzeć na to biorąc pod uwagę, że są dwa kluczowe elementy. Czyli jest coś co jest takie główne, czyli pierwotne i poboczne, dodatkowe. the primary is that connection with Krishna. Więc tą pierwotną, najważniejszą rzeczą jest związek z right? so Krishną, czyli związek z Krishną, połączenie z Krishną. The I tą drugą, taką niższą częścią jest cała ta techniczna wiedza związana z tym, jak odbywają się wszystkie te interakcje między poszczególnymi elementami. Więc to znaczy, że są dwa poziomy tego aspektu związków. Ponieważ tak jak mówiliśmy, efekt czy rezultat ma cechę, przyczyny czegoś skąd się wzięło. Więc w duchowym świecie mamy to pierwotne i coś drugiego rzędu. So now if Jeżeli weźmiemy tylko ten drugi element, to on również będzie miał cechy pierwotne i wtórne, te drugiego rzędu. Więc aspekt So the main aspect of primary is the relationship with Krishna więc najważniejszym elementem zawsze jest związek z Kryszną. So when you're it. Yeah, no, I have to consult one. Yeah, yeah. no, But then when you're the one doing it, then you know, totally bewildered, right? <laughs> mówi, że jak się siedzi obok. To, to tłumaczenie jest o wiele łatwiejsze, jak się tylko na to patrzy. Inteligencja pracuje zupełnie inaczej, jak się siedzi tutaj. You know, it's like down at the pub, right? Jak w klubie. In, in, huh? That No, że jest telewizor jakiś tam sport. drinking do. I wszyscy goście tam pijący piwo mówią dokładnie mogą powiedzieć co wszyscy gracze powinni Wiesz, zrobić. Czemu oni tego nie mogą wymyślić? Zawsze jest o wiele łatwiej, jeżeli nie jest osobą odpowiedzialną. Wtedy mózg pracuje bardzo łatwo. I to sprowadza nas do tego, że tak naprawdę doświadczenie jest o wiele ważniejszym elementem. So because bo tak naprawdę wszystkie te techniczne elementy, te punkty techniczne, to nie jest sedno sprawy. Right? The experience is Najważniejsze jest to doświadczenie, które dostajemy. Więc technika jest tylko i wyłącznie ma za zadanie wspierać doświadczenie and the experience only becomes real when it's connected to krishna a to doświadczenie staje się tylko i wyłącznie <coughs> prawdziwe kiedy jest połączone z krishna right Does that make sense <try> so in the spiritual world they won't make the mistake that their technique is what makes krishna happy więc w świecie duchowym nikt nie popełni tego błędu, myśląc, że to technika, której coś robię, spowoduje, że Krishna będzie szczęśliwa. A tak naprawdę technika jest tylko i wyłącznie medium, czy środkiem do przekazania, oddania Krysznie. That's jest to, jest. Dlatego nie trzeba rozróżniać tych dwóch rzeczy ponieważ technika zawsze jest używana tylko i wyłącznie żeby wyrazić bhakti. So then it all goes together. to zawsze jest razem. to ma sens? Yes, Czy ma sens? So in the material world because we're not interested in God. W świecie materialnym, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Bogiem, to zostawia nas tylko z tym drugorzędnym aspektem. The still Ale w tym drugorzędnym, e, na tym drugorzędnym planie, tak czy siak, będziemy mieli rezultaty, które będą się pojawiały z interakcji pomiędzy różnymi elementami. And then Science of the interaction itself jest tam również nauka tych samych interakcji. Czy ma to jakiś sens? Right. So, in here, we're looking at the two, what is the, the, um, the support behind the relationship and the relationship, but we also have to always keep in mind, that if that, that's not seen in connection with Krishna, więc tutaj patrzymy na interakcję i rezultat, ale musimy mieć zawsze w pamięci, że interakcja i rezultat, czy odczucia, które mamy z tego rezultatu, nigdy nie będą prawdziwe tak długo, jak nie będą połączone z Kryszną. Does this make sense? That's why nowadays, so much focus is put on the technique, the knowledge and skill technique i dlatego w dzisiejszym świecie tak duży nacisk jest składziony na technikę czy na sposób robienia czegoś z myślą o tym, że to spowoduje, że wszystko będzie doskonałe i będziemy szczęśliwi. Ale dopóty, dopóki nie dostaniemy z tej techniki jakiegoś odpowiedniego uczucia, odczucia, to nikogo to nie zadowoli. Ponieważ technika to tylko są mechaniczne. Czy ma to sens? Yeah. So that's the whole idea is that that has to be seen <coughs> that there's Więc ważnym punktem jest to, że musimy zobaczyć, że jest ta różnica. Right, because by the by the modern economic system, then you're being told that if I have certain things or situations, then I'll be happy. Ponieważ taki współczesny, ekonomiczny model świata mówi nam o tym, że jeżeli będę miał określone rzeczy, to wtedy będę szczęśliwy. Make sense? All the are happy. Na wszystkich reklamach ludzie są szczęśliwi. Nie ma nigdzie takich przysmuconych ludzi na reklamach. znaczy, że jesteś grumpy, więc nie muszę ja już jestem zasmucony, czy taki skwaszony, to po co mam jeszcze płacić? Za to, że mam być skwaszony, skoro już jestem. not happy, so they're happy. Ale ja nie jestem szczęśliwy, więc oni chyba są szczęśliwi. I czemu oni są szczęśliwi? Bo im ktoś płaci, żeby się uśmiechali. Right? I said, hey, I'll give you hundred bucks, smile. Jak ci powiem o jak ci jak się że dam ci 100 dolarów. Problem? Jakiś problem? No. So that's what's going on. They're smiling, not because of the więc oni nie uśmiechają się dlatego, że sprzedają jakiś super produkt, tylko dlatego, że dostają za to pieniądze. But in any case, we want to be happy in the material world. Ale nie ma to znaczenia, bo znaczy tak czy inaczej chcemy być szczęśliwi w świecie materialnym. Right, so we'll take it. Więc y, bierzemy. Okay, you know, yeah, I could be happy. No tak, powiedzmy, mogę być szczęśliwy. Remember, the warranty is on whether the thing breaks or not, whether not whether you're happy. Pamiętajcie, że gwarancja jest, czy na to, czy dany przedmiot się zepsuje, czy nie, a nie na to, czy będziecie szczęśliwi. Right. So, right, so that there is the distinction. Then, when we say about relationships, that means then if you follow the science of relationship, then you'll get the effect of it will be, you know, a, as pleasant an environment as it can be. Więc kiedy wrócimy do tego tematu związków, kiedy weźmiemy pod uwagę całą naukę związaną z związkami, to rezultat tych związków będzie w zależności od otoczenia najbardziej pomyślny, jaki może być. Ale to i tak będzie na planie otoczenia. A dusza jest w tym otoczeniu. My nie jesteśmy otoczeniem. So even the jest is pleasant, still nie jesteśmy You know, that environment. Mimo nawet, że je, otoczenie może być przyjemne, to my i tak nie jesteśmy tym otoczeniem. Więc dusza może w rzeczywistości być szczęśliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to otoczenie połączy z Krishna. I then Krishna being satisfied, my will be satisfied. I potem Kryszna będzie zadowolony i tym samym my będziemy zadowoleni. Tak jak przykład tego, że w momencie, kiedy podlewamy korzeń drzewa, to czy każdego łąski, listki, kwiatki, wszystkie te elementy są zadowolone. Więc zawsze należy o tym pamiętać. Otherwise, we tend to get into all these different things, you know, different people write different books on different success and relationships and all that. And we think this will make everything work, but it still won't make it work. Bo możemy spotkać się, że tu taka osoba napisała taką książkę, jak osiągnął sukces, tu jakaś inna, ale tak naprawdę nie powinniśmy się tym rozpraszać, bo nie o to chodzi. Right, to bo to nie będzie działać dopóty, dopóki nie będzie połączone z Kryszną. So więc ta mechanika związana z tym procesem będzie działać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie połączona z prawami Kryszny. I to przyjemne doświadczenie będzie dla nas, e, pojawi się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie to doświadczenie połączenie, e, połączone z Kryszną. Does make sense? Ma to sens? Right. So the bhagavatam the Prabhupada, the acharyas the bhagavatam itself the gita the then w gicie Prabhupada mówi o tym w jaki sposób wygląda nauka związana ze związkami but he'll also make it clear that without connecting it to krishna then there'll be no nothing gained for the soul ale również wyjaśnia to bardzo jasno, że dopóty, dopóki nie będzie połączenia z Kryszną, nie ma tam żadnej korzyści dla duszy. Więc mamy taką tendencję, że weźmiemy i powiedzmy, a to tylko taka filozofia, nie ma tu żadnej praktycznej wiedzy. Ale tak naprawdę tam są tysiące stron praktycznych rzeczy. You that whole to Ale istotą rzeczy jest to, że dla nas jako żywych istot cała ta wiedza nie będzie miała żadnego znaczenia, czy wartości, dopóty, dopóki nie połączymy ją z Krishną, Czy Krishną. make sense? So much of what we need to know in relationships has already been given to us. Więc wiele, co, wiele, z rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o związkach, tak naprawdę już zostało nam dawno dostarczone. Ale jeżeli będziemy starali się to użyć bez połączenia tego z Kryszną, i tak to nie zadziała. Because otherwise, in the world, so much is going on, but still we don't hear of anybody that's happy. Ponieważ tak naprawdę na całym świecie słyszymy, że tak wiele różnych rzeczy się dzieje, ale nie słyszymy, żeby ktokolwiek był szczęśliwy. Mówimy, jak będziesz miał pieniądze, to będziesz szczęśliwy. Jakaś pozycja, jakiś autorytet. Jak zadowolisz zmysły. You know, like the list is huge list. You know, depending upon where you are, they have different lists. olbrzymia lista, Tak naprawdę, gdziekolwiek się udasz, to mają różnego rodzaju listy. Wiele rzeczy są wspólne na tych listach, a wiele też jest różnych. Right? So, but we don't have in history someone who's famous for being happy. Ale w całej historii nie znajdziemy osoby, która jest sławna za to, że jest szczęśliwa. We can say, okay, who were very powerful people? Można powiedzieć dobrze, kto był, jakie osoby były takie bardzo potężne. Names can be given. I można podać nazwiska. Who very rich? był bardzo bogaty. kto beautiful? był piękny. kto był wyrzeczony. can Wszystkie sześć rodzajów bogactw, które e, można mieć, można stworzyć listę osób, które rzeczywiście miały te bogactwa. Ale nie not one name. Ale nie ma nawet happy. Jednego imienia, które mówi, że jest szczęśliwe. Does that make sense? So that's the whole point is that no matter if that's clear that no matter how well you use it, that won't make you happy. It's only when it's connected to Krishna, then you become happy. Then it becomes more easy and clear what to do. Więc do momentu, kiedy nie połączymy tego faktu, że nie ma znaczenia tak naprawdę, co robimy technicznie, ale dopiero w momencie, kiedy połączymy to z Kryszną, wtedy będziemy mogli mieć e, odczuwać szczęście. Dopóty, dopóki tego nie zrobimy, nic się nie zmieni. Czy so to Won't make anything successful. Mm, czyli o to chodzi, że techniczne rzeczy nie spowodują, że cokolwiek będzie sukcesem. make To tak naprawdę świadomość Krishna spowoduje, że to right. będzie sukcesem. So the is simply to express. Your Więc tak naprawdę technika jest tylko i wyłącznie po to, żeby wyrazić swoją świadomość Krishna. we should never think it is Krishna consciousness. Ale nigdy nie powinniśmy myśleć, że technika jest świadomością Krishna. a symptom of. Może ona być symptomem świadomości Krishna. But it isn't Krishna consciousness. Ale to nie jest samą samą świadomością Krishna. Czy so, that make sense? Krishna consciousness is being conscious of Krishna, and connecting everything to Krishna. That's Krishna consciousness. Świadomością Krishna jest bycie świadomym krysznym i łączenie wszystkim z Kṛṣṇą. To jest świadomość kryszny. are A to jak jesteśmy dobrzy w danej nauce to tylko jest medium poprzez które możemy pokazać jak dobrze to robimy. Zamyksens? So of course we want to do our best because it's for Krishna więc oczywiście chcielibyśmy zrobić coś jak najlepiej ponieważ robimy to dla Kryszny. dlatego baktowie będą rozwijali swoją technikę to ale tak naprawdę tylko w tym obszarze w którym zrobimy to żeby służyć krsznie wtedy to jest w ogóle przydatne Czy to ma to sens Just like, let's say, I'm cooking. Tak jak powiedzmy gotuję, ale to się staje tylko i wyłącznie transcendentalne w momencie kiedy rezultat otwieruje Krishna. Ta technika w której ja gotuję w żaden sposób nie wytwarza transcendencji. Teraz hmm? mogę so make sense? Now I can be Krishna conscious while I cook. Więc mogę być świadomym Kryszny w czasie, kiedy gotuję. I, ale mimo wszystko technika, w której gotuję, świadomość Kryszny, to są dwie różne rzeczy. Są używane razem. Ale to i tak są dwie różne rzeczy. And the technique is the junior, the Krishna I technika jest juniorem w tym związku, a Świadomość wiadomość Krishna jest ważniejsza seniora? Czy to ma to sens? So if to jest zrozumiane i zobaczymy technika która jest podana w, e, w pismach Możemy jej użyć. Ale częściej zdarza nam się ich nie używać ponieważ Pismo podają technikę zawsze, z którą też jest ten poziom świadomości Kryszny. Więc będziemy myśleć, że to tylko filozofia. But it, let's say if the if the materialist writes a book on the technique, then we'll say, okay, now this is technique, because they very clearly don't connect to Krishna. So okay. I can go, oh, this is technique. Ale jeżeli jakiś materialista czy osoba niezwiązana ze świadomością Kryszny napisze książkę o jakiejś technice, to wtedy mówimy, o tak, to jest technika, bo zdecydowanie nie jest połączona ze świadomością Kryszny. Ale ten problem pozostaje niezmieniony. Jeżeli technika nie zostanie połączona ze świadomością Kryszny, nie będzie rezultata, nie będzie satysfakcji. Czy to ma few minutes, any questions on this, jakieś pytania Mamy parę minut. Yes. Um, a na początku swojego wykładu maharaj powiedziałeś dałeś przykład sposobu gotowania ziemniaka and, uh, uh, we know that there are Different techniques here in the material world. We, we, we, are we, different rodzaju. techniques means? Different techniques of life. But what was, what's different? Mother Jashoda cooks in the kitchen. We go in the kitchen and cook. She cooks on a fire. We cook on a fire. She cooks within the pot on top of the fire. We do the same thing. Mm -hmm. Then after cooking it, she brings it out and serves it at the dinner table to Krishna. We do the same thing. He eats it off a plate. We eat it off a plate. He picks it up with his fingers, puts it in his mouth. We do that. He, he czują, we czuł, he swallows, we swallow. What's, what's Sprawą zadał pytanie odnośnie tego, że zaczął zadawać pytanie, że są różnice, są różne techniki w świecie duchowym i różne techniki rzeczy w świecie materialnym, więc tutaj Maharaj jakby się wtrącił i zapytał, ale jaka jest różnica, że przecież w świecie duchowym Matka Jasioda gotuje dla Kryszny i stosuje tą samą technikę ogień, garnek i zawartość i my robimy dokładnie to samo, kiedy ona podaje, podaje na talerz, my podajemy na talerz, więc nie ma żadnej różnicy. Kiedy myjemy, to bierzemy coś ręką do buzi i Kryszna bierze też ręką do buzi i Kryszna żuje, i my żuje, więc gdzie jest różnica? I to było jedzenie. i możemy zrobić to samo z e, obroną, łączeniem się w pary i, i spaniem Ale wiemy, że są różne atmosfery w ale it's not it's not a different it's like here there's trees you walk under the trees there they walk under the trees not that they walk on top of the trees or not chinese martial arts movie or something you know they to tutaj powiedział że no ale tam przecież Krishna jest w centrum a tutaj nie i jakby powiedział, że różnica jest tylko i wyłącznie w świadomości, że tam chodzi się pod drzewami, a tutaj też się chodzi pod drzewami. So, to nie so jest tak, że Krishna, skacze po drzewach, tak jak w, w filmach japońskich. Także różnica so, jest tylko w świadomości. So therefore, if tylko Krishna świadomości. Dlatego, jeżeli ty będziesz świadomy kryszny, to, to nie ma znaczenia, czy jesteś tutaj, czy w świecie. Mechanika jest ta sama. Just you're working with inferior ingredients here and superior there. Po prostu różnica jest w tym, że tam pracuje się w wyższej jakości, w wyższego rzędu składnikami, a tutaj niższego rzędu. it's just like, okay, I have a tin can. And I have some ingredients to you know like some potatoes, and I have four bricks, and I have some wood. Tak jak powiedzmy mamy blaszaną puszkę, mam parę ziemniaków, mam parę cegieł i trochę drewna. Or I have or I have a kitchen like one of the three star hotels. Albo mam na przykład kuchnię jak w trzy hotelu. But the science of cooking is exactly the same. Ale nauka związana z gotowaniem jest dokładnie ta sama. Więc może się okazać, że rzeczywiście, jeżeli ta zewnętrzna sytuacja jest troszeczkę inna, to tam można zrobić coś łatwiej, albo tu może zrobić coś trudniej, ale ostatecznie to nie zmienia faktu, że technika zostaje ta sama, nauka zostaje ta sama. Tutaj mamy czas i przestrzeń, tam oni tego nie mają. Tam wszystko jest wieczne, tutaj wszystko jest tymczasowe. Tak jak odbicie w lustrze. Tak jak z lustrem. Tutaj to jest 3D, widzimy się, jest jakaś interakcja, ale w, w lustrze tak naprawdę widzimy dokładnie to samo. I ma to takie wrażenie, że to jest 3D, ale to jest tylko dwuwymiarowe, nie mirror. I to tutaj się wydaje, że to mamy jakieś emocje i wrażenia i to wszystko. Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie odbiciem w lustrze. Jedyne, co trzeba zrobić, to dodać Krishna i od razu będziemy mieli rezultat bycia w świecie duchowym. Więc tak naprawdę różnica pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, czy jesteś świadomy Krishna czy nie. W świecie duchowym wszyscy są świadomi Krishna. A tutaj jest to troszeczkę bardziej rzadkie. Więc ci, którzy nie chcą być świadomi kryszny, są wysyłani tutaj. Ale jest to, to miejsce jest tak zaprojektowane, że można udać się tam. Nie musisz się martwić, technika zawsze jest ta sama. O tym właśnie mówimy. To, co jest napisane w Bhagavatam, tak to działa. Musimy to tylko zastosować. And Nie zastosować ze świadomością Kryszny. Trzecia godzina. Kończymy. So, yes. tak. the shot, we'll do Teraz przed nami będzie sesja intonowania jednej rundy japa. Maharaj też będzie z nami intonować. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, niech je zapamięta, zapisze lub przekaże mi. Będę zbierał te pytania i później przekażemy je Maharajowi. Będziemy mieli sesję pytań i Maharaj będzie odpowiadał po uczcie. Yes, I heard. few words about japa It means a few sentences about japa so the the idea is that those who are Krishna conscious they're always absorbed in thinking of Krishna więc teraz parę słów o intonowaniu japa więc osoby które są w świecie duchowym są zawsze zaabsorbowane w myślą o Krishna So Tam oni zawsze są e, zawsze myślą, pamiętają o formie, o do, rozrywkach, o e, Krysznie. So I oni to robią naturalnie. Right, because they're perfected. Bo oni są doskonali. Well, well, well, prosimy jeszcze uwagę. Practice, we're practitioners, we're practicing to become devotees. A my z kolei jesteśmy uczniami, czy dopiero uczymy się, jak być świadomymi Kryszny. Right? So we Dlatego my ćwiczymy też intonowanie świętych imion. So we'll Więc codziennie intonujemy jakąś określoną ilość. Ale idea jest, że zawsze będzie be chanting ale ostatecznie ideą jest to, żebyśmy zawsze byli w stanie intonować. Więc tą praktyką jest, w jaki sposób medytować o Krysznie, a najłatwiejszym sposobem najłatwiejszym sposobem, żeby o nim medytować, jest poprzez jego święte imię. And the name is It's not from It is I to imię jest Krishna. Ono nie jest różne od Kryszny. Like so by his name, we're with Krishna. Więc poprzez intonowanie jego imion, tak naprawdę bezpośrednio obcujemy z Krishna. then the more we can focus on that, then the greater results we'll find. I Im bardziej się na tym skupimy, tym wspanialsze rezultaty możemy odnaleźć. Like it, tak samo jest z czymkolwiek. Jeżeli się dobrze skupisz, masz lepszy rezultat. Right. So now we will try Więc teraz będziemy próbowali intonować. So. Hmm? Iśi Krishna Chaitanya Prabhu Nitya Ananda Śiadvaita Gadadhara Śivasthigaura Bhaktam Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama